Rozdział trzeci. Sposób, w jaki starsi wyznaczali kapłanów i nauczycieli, nakładając na nich ręce. Uczniowie Chrystusa, nazywani starszymi Kościoła, wyznaczali kapłanów i nauczycieli w następujący sposób. Gdy pomodlili się do Ojca w imię Chrystusa, nakładali na nich ręce i mówili W imię Jezusa Chrystusa wyznaczam Cię na kapłana lub jeśli miał być nauczycielem wyznaczam Cię na nauczyciela abyś nawoływał ludzi do nawrócenia i głosił odpuszczenie grzechów przez Jezusa Chrystusa dla tych, którzy wytrwają do końca w wierze w Jego imię. Amen. W ten sposób starsi kościoła zależnie od darów jakimi Bóg obdarzył ludzi i jakie dał im powołania wyznaczali kapłanów i nauczycieli i dokonywali tego mocą Ducha Świętego która w nich była.